To są informacje polskiego Radia 24. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w i szef rządu odwiedził Tadżykistan. Węgrzy wybierają nowe władze. Głosowanie śledzą polscy obserwatorzy z ramienia OBWE. Wyznawcy Prawosławia świętują Wielkanoc. Metropolita Sewe wystosował do wiernych orędzie paschalne. Minęła 8. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Найперс.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 Pierwsza weryfikację dokonuje pierwszy wyborca, który zagląda do urn, patrzy, czy wszystkie są puste, bierze udział w e, stemplowaniu tych urn i dopiero wtedy rozpoczyna się cały proces wyborczy. Tutaj te urny są nieprzezroczyste. To nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, ale jednak wydaje się, że tutaj nie ma z tego powodu jakichś problemów związanych z wyborami, więc myślę, że to normalna sprawa. Jakieś odstępstwa od reguł? Nie, raczej uznaliśmy, że ta komisja, której byliśmy przy otwarciu, pracuje bardzo dobrze i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Też Taką nadzieję byli przedstawiciele trzech partii politycznych, którzy także pilnują, żeby ten proces przebiegł prawidłowo. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 19.00. Główna walka toczy się między rządzącym Fideszem a opozycyjną partią TISO. Niezależne sondażownie prognozują zwycięstwo przeciwników Viktora Orbana. Wybory na Węgrzech podsumujemy w specjalnym programie Węgierski Wieczór. Początek o godzinie 22.00. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zapowiada budowę elektrowni atomowej w Koninie. Wiceprezes PiS odwiedził Wielkopolskę. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy planował wbicie pierwszej łupaty pod budowę elektrowni już w 2028 roku. Ci ludzie poszli, zagłosowali na Tuska, ale też zagłosowali na tych włodarzy dzisiejszych Konina czy powiatu konińskiego, którzy pisał niby petycję, że chcą tej elektrowni atomowej konin pontu. Oświadczam Państwu, Koreańczycy wycofali się ze spół. Powiedzieli, powiedzieli, że mają czerwone światło na współpracę przy budowie elektrowni atomowej Konin-Wod. Rząd Donalda Tuska wskazał Konin i Bełchatów jako preferowane lokalizacje drugiej elektrowni atomowej. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Poważne utrudnienia na kolei dla mieszkańców stolicy. Od dziś przez dwa tygodnie zostanie zamknięty ruch na linii Otwockiej. To z powodu modernizacji trasy.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 Jak mówił, Zmartwychwstanie Pańskie stanowi istotę prawosławnej wiary. Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa jest cudem nieosiągalnym dla rozumu ludzkiego. Stanowi istotę naszej wiary. O ileby Chrystus nie zmartwychwstał, to dajemna byłaby nasza wiara. Dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa mamy gwarancję życia wiecznego. Wielkanoc to najważniejsze święto w Cerkwi Prawosławnej. To były informacje Polskiego Radia 24. Słonecznym porankiem cieszą się mieszkańcy centralnej i wschodniej Polski. Chmury spowijają niebo na zachodzie. Po południu możliwe są tam opady deszczu. W ciągu dnia od 9 stopni w rejonach podgórskich 11 na wschodzie do 14 na zachodzie. Polskim Radiu 24 Jest godzina 8.06. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. To ważny, wielkanocny poranek dla tych, którzy Wielkanoc dziś świętują. Przenosimy się do Jerozolimy. Tam jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Witaj, Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chrystus z Martwych Stał do wszystkich wyznawców Prawosławia w Polsce. Wszystkiego dobrego z okazji tych świąt. Dobrych, spokojnych, wesołych, radosnych i zdrowych przede wszystkim. Tomku, zanim opowiemy o tym, jak Jerozolima świętuje tę Wielkanoc Prawosławną, to powiedzmy o tym, co dzieje się tu i teraz. Dochodzą do nas informacje o fiasku. W jasku rozmów w Islamabadzie J.D. Vance miał opuścić Pakistan, wraca do Waszyngtonu. Te rozmowy bez przełomu. Z jaką reakcją to spotyka się w Izraelu? No w, tutaj można chyba trzeba zaakcentować jednak reakcję, przede wszystkim na Netanyahu tej oficjalnej reakcji nie mamy jeszcze ale wczoraj dał przedsmak jej mówiąc o tym, że Izrael nie zrealizował swoich celów w, w, na Bliskim Wschodzie, że Izrael wciąż nie jest państwem bezpiecznym że zagrożenie ze strony także nazwał ten kraj Iranu i Hezbollahu wciąż istnieje. Wiemy, że kwestia Hezbollahu była tym głównym punktem spornym, kwestia zawieszenia broni również egzekwowanego wobec Obec i wstrzymanie operacji wojskowej Izraela w Libanie. Wydaje się, że to jest na rękę w jakiś sposób Benjaminowi Netanyahu, który być może będzie chciał nawet w krótkim czasie rozpocząć wznowić działania wobec Iranu. Oczywiście na razie tutaj studzę emocje obowiązuje rozejm. Kruchy rozejm co prawda. To jest raptem cztery dni mamy tego rozejmu, który miał być początkiem tych rozmów pokojowych. Rzeczywiście do nich doszło w Islamabadzie. No ale Benjamin Netanyahu te wypowiedzi z tego tygodnia świadczą o tym o jego bojowaniu jednak nastroju, tym bardziej, że jego słupki poparcia, w tym roku dodam pod koniec roku mamy wybory parlamentarne w Izraelu, słupki poparcia spadły i to zarówno spadło poparcie wśród jego elektoratu, jak i oczywiście wśród centro lewicy, bo jego własny elektorat twierdził, że wojnę trzeba kontynuować, że to jest znowu zatrzymywanie się w pół gwizdka, że Iran się odrodzi, że Hezbollah przez tak krótki czas nie da się wyeliminować, a z kolei centro lewica mówiła, że to jest porażka Izraela, który nie uczestniczył w negocjacjach między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, że to Donald Trump Izraelowi tym razem rozdawał karty. Więc sytuacja rzeczywiście jest bardzo napięta, tym bardziej, że nie wiemy w jakim momencie jesteśmy w kwestii rozejmu. Czy on nadal obowiązuje? Teoretycznie powinien obowiązywać ten rozejm, ale ja przypomnę też, bo to jest niezwykle ważne, że my się naprawdę poruszamy w takiej sferze, nawet jeśli chodzi o te deklaracje naj, najmożniejszych i najważniejszych najmniejszych tego świata w sferze domysłów. Dlatego, że przypomnę, raptem cztery dni temu, kiedy wszyscy czekaliśmy, co się takiego wydarzy, czy irańska cywilizacja zostanie unicestwiona, a to jest przecież cytat z Donalda Trumpa, w zamian, jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormus. Cztery dni później ta cieśnina wciąż nie jest otwarta. Tam są ogromne problemy, ogromne nieścisłości dotyczące informacji z regionu napływających. Amerykanie twierdzą, że statki wojskowe przepłynęły przez cieśniny Ormus. Irańczycy twierdzą, że ostrzegli, że dojdzie do ich ataku, jeśli przepłyną i że wcale ich tam nie ma. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje, a kwestia ciśnienia Ormus jest kluczowa, więc prawdopodobnie, kiedy w Stanach Zjednoczonych stanie Nowy Dzień, to dowiemy się więcej, jakie będą reakcje USA na to. No de facto, nazwijmy to, to jest fiasko tych negocjacji. No jeszcze zostaje kwestia Libanu. To z punktu widzenia Izraela niezwykle ważne, bo to Izrael tam prowadzi tę operację wojskową i naloty, i operację lądową. Świat zastanawia się również tutaj w Polskim Radiu 20. Na ile to co dzieje się w Libanie to jest realizacja scenariusza znanego już ze strefy gazy czy z zachodniego brzegu? Wygląda na to, że to jest, to oczywiście bardzo podobnie wygląda do tych scenariuszy. Smutnych scenariuszy, nie tylko dla ludzi mieszkających w tych trzech miejscach, ale także dla całego regionu i też powiedzmy dla wartości humanistycznych. Ja, ja powiem w, w ten sposób wprost. Dlatego, że jak wiemy w, w ubiegłą środę, kiedy doszło do rozejmu, od razu Izrael nasilił do tego stopnia swoje ataki na Bejrut, na inne pozycje twierdząc, że są to pozycje Hezbollahu w Libanie, że mieliśmy do czynienia z największą eskalacją konfliktów między Izraelem a Libanem, nie tylko od początku wojny, a od dziesięcioleci. Więc rzeczywiście tutaj Benjamin Netanyahu także do swoich wyborców, a może głównie do swoich wyborców mówi, że tutaj nie cofniemy się. Stąd też te jednak dosyć wojenne zapowiedzi, że Izrael nie zamierza ani rozmawiać bezpośrednio z Hezbollahem, tylko z władzami Libanu I tylko poprzez swojego ambasadora, więc też jest o wiele niższa ranga, a także tego, że nie zamierza cofnąć się w tej operacji lądowej na południu Libanu. Wiemy jak do tego podchodzi Iran. Dla Iranu to jest kwestia podstawowa, że jakiekolwiek ustalenia o trwałym pokoju na Bliskim Wschodzie mogą zapaść dopiero wtedy, kiedy nad Libanem przestaną przelatywać izraelskie śmigłowce i izraelskie drony. Kiedy rozmawialiśmy, Tomku, tydzień temu, mówiłeś o protestach w Izraelu przeciwko tej wojnie. Jak wygląda poparcie izraelskiego społeczeństwa? Bo to się bardzo zmienia. Na początek. Na początku tej wojny relacjonowałeś, że właściwie mimo tych niebezpieczeństw i niedogodności związanych z wojną, z nalotami również, z alarmami przeciwbombowymi, to jednak Izraelczycy popierają te wojny, bo w Iranie widzą no, swoje egzystencjalne zagrożenie. Jak to jest teraz? Rzeczywiście. tutaj jest wiele ciekawych wątków. Przede wszystkim to, o czym wspomniałeś, to egzystencjalne zagrożenie. To ono jest podsycane cały czas przez izraelskie medie. To trzeba to sobie też jasno powiedzieć. Rzeczywiście jest zagrożenie ze strony Hezbollahu, ze strony Iranu. Istnieje. Ale poziom, powiedziałbym, czasem histerii, które osiągają tytuły gazet tutaj, szczególnie tych właśnie prawicowych, wzywających do wznowienia walk. To jest taka mentalność, jeśli my nie zabijemy, to nas zabiją. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla tej sytuacji i dla rozejmu. Jeśli chodzi o poparcie, tak jak mówiłem wcześniej, to ono się zmniejsza, zdecydowanie się zmniejsza, bo ci, którzy chcieli i deklarowali, że i uwierzyli przede wszystkim Benjaminowi Netanyahu, że to będzie wojna wszystkich wojen, która zakończy na dłuższy czas przynajmniej ten taki okres zagrożenia dla Izraela, no to rozczarowali się w jego słowach. Z kolei przeciwnicy wojny, jest ich coraz więcej, dlatego że oni widzą, że ta sytuacja sytuację, tak jak wspomniałaś, zaczyna coraz bardziej przypominać, szczególnie jeśli chodzi o Liban, Gazę i zachodni brzech. Więc tutaj m, nie, nawet jak rozmawiam szczerze powiedziawszy z Izraelczykami o takich bardziej prawicowych poglądach, to oni nie wyobrażają sobie, że w najbliższym czasie osadnicy mogliby w jakiś sposób, jeśli by do tego doszło, do przyjęcia jakiejś pełnej kontroli nad południową częścią Libanu, że iz, iz, osadnicy mogliby tam pójść i za, zaczynać w, budować swoje Siedla, dlatego też, że nawet ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to zagrożenie będzie trwało, że nie da się dobić, Panie, panie Boże wybacz tego za to stwierdzenie, dobić do ostatniego Hezbollahu, żeby to nie jest możliwe, a w ten sposób to jest niestety taka optyka, którą promuje premier Benjamin Netanyahu wyeliminowana, wyelimi, wyeliminowania przepraszam, całkowitego zagrożenia ze strony Hezbollahu, co nie jest realne bo po dwóch latach wojny w Gazie wszyscy dają e, przykład tego że w Gazie Hamas wciąż istnieje Mimo tego, a to jest o wiele mniejsze terytorium niż terytorium który Iranu, Libanu, które zostało zajęte obecnie już przez izraelskie wojsko. I wciąż jest zagrożenie i wciąż tam są rakiety i wciąż tam są bojownicy Hamasu. Więc co z tego, jeśli teraz do Izraela dołączy się kolejny problem związany z około 14% terytorium Libanu? Co o relacjach izraelsko-amerykańskich się mówi? Bo tutaj w Polsce docierają do nas takie prasowe doniesienia o tym, że Biały Dom, administracja Prezydenta Trumpa ma już zacząć być zniecierpliwiona postawą Benjamina Netanyahu. No wiemy, początek, pamiętamy początek tej wojny. Wyglądało to tak, jakby zaczął Izrael i postawił trochę Stany Zjednoczone przed faktem dokonanym. Oczywiście Amerykanie nigdy tego nie potwierdzili i pewnie nie potwierdzą, nawet gdyby tak miało być. Z drugiej strony ten rozejm kruchy, jak podkreślamy, nadszarpnięty jeszcze i nadwątlony postawą Izraela i, i tym, co robi w Libanie. Co się o tych relacjach izraelsko-amerykańskich? a właściwie Netanyahu z Trumpem mówi w Izraelu. Że to są oczywiście relacje sprzecznych interesów, w tym momencie przynajmniej, dlatego że z jednej strony taką czerwoną linią to dla wszystkich, chyba nie tylko dla Izraela i dla USA, jest kwestia tego, żeby Iran nie miał zdolności do wzbogacania uranu, do produkcji broni nuklearnej w przyszłości ewentualnie, ale z drugiej strony tutaj już Amerykanie nie będą oddawać pola walki Izraelowi, za, jeśli chodzi o pokój, jeśli Izrael będzie kontynuował naloty na Liban. To już jest kwestia bardziej delikatna i Amerykanie sygnalizowali, że mogliby mówić o pewnym... Zresztą takie informacje też z Islamabadu napływały, że początkowo irańska delegacja informowała nieoficjalnie o tym, że Izrael mógłby, że Amerykanie mogliby inaczej nacisnąć na Izrael, żeby ta operacja w południowo-Libanie przynajmniej częściowo była ograniczona, tak? ale Izrael tego nie deklaruje. Izrael wręcz przeciwnie twierdzi, że zresztą wydarzenia ostatniej doby 200 ataków w ciągu ostatnich 24 godzin. To tylko świadczy o tym i to w trakcie rozmów pokojowych. Na zdrowy rozum, na zdrowy mój podlaski rozum można by było powiedzieć tak, że chociaż w trakcie tych kilkunastu godzin, które były negocjacjami kluczowymi, przecież wszyscy obserwowaliśmy to tak. z apartem tchem, czy do nich dojdzie, można by było przynajmniej z, z, z, zmniejszyć skalę tych nalotów. Tak się nie stało. Izrael twardo realizuje swoje cele. Te negocjacje zapowiadane na przyszły tydzień, na wtorek w Waszyngtonie pomiędzy ambasadorami, czy też Posłannikami Izraela i Libanu, to też odbędą się pod ostrzałem izraelskich rakiet w południowej części Libanu. Przynajmniej nie wiemy, czy wówczas zareaguje Izrael, żeby, żeby wstrzymać na czas okres pokojowych. W ogóle, co to jest za koncepcja, żeby w trakcie rozmów pokojowych i w trakcie rozejmu prowadzić dalsze ostrzały. No, tr trudno w to uwierzyć, ale wydaje mi się, że też jest warto, tłumaczymy tutaj Państwu, naszym słuchaczom, tą rzeczywistość, trudną rzeczywistość. Mhm. Warto chyba wrócić do podstaw i powiedzieć sobie, że Białe jest białe, a czarne jest czarne. No W tej chwili nie ma rozejmu de facto. Tomku, to teraz może o przyjemniejszych rzeczach porozmawiajmy, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od życzeń świątecznych. Prawosławna Wielkanoc, odwoływałeś się do swojego podlaskiego zdrowego rozsądku. No to zapytam cię, jak ta prawosławna Wielkanoc bliska przecież mieszkańcom tego regionu, bo część z nich właśnie w tym terminie i w tym obrządku święta zmartwychwstania obchodzi, wygląda w Jerozolimie. Ewo, ja muszę ci powiedzieć państwu, że tutaj przeżywanie prawosławnej Wielkiej Nocy absolutnie się wymyka zdrowemu rozsądkowi, nie tylko prawosławnemu, ale każdemu. I podlaskiemu. Dlatego, że w, I podlaskiemu, dlatego że w Wielką Sobotę w Bazylice Grobu Pańskiego od momentu, kiedy ta bazylika istnieje, jest specjalne nabożeństwo nazywane Zejściem Cudownego Ognia, kiedy patriarcha Jerozolimy grecki patriarcha wchodzi do kuwukli, czyli tego miejsca, gdzie, które symbolizuje grób Chrystusa i modli się do momentu, kiedy jak wierzą wyznawcy obrządków wschodnich, samo samoistnie zapalą mu się świece, które to potem są, ten ogień cudowny, ogień nazywany cudownym ogień jest dystrybuowany przez tutaj Arabów, chrześcijan w, po całej Bazylice Grobu, tam są tysiące osób, cała Bazylika niejako płonie, bo ludzie trzymają naręcza wręcz, naręcz Wręcz, wręcz tych świec, więc to jest bardzo takie no, podniosłe i egzotyczne, powiedziałbym, z punktu widzenia naszej polskiej też religijności, nie tylko prawosławnej, wydarzenie, bo w, no, pokazuje taką żywą wiarę wyznawcy wierzą, że ten ogień nie parzy i nie pali. W pierwszych minutach, kiedy, kiedy właśnie do, schodzi, że symbolizuje zejście, zejście Ducha Świętego, to wszystko pokazuje, jak, jak różne jest przeżywanie świąt wielkanocnych, nie tylko między prawosławiem a katolicyzmem, ale nawet samym prawosławiu, bo ja pochodząc właśnie, odnosząc się do, wracając do Podlasia, u nas jest taki Bóg karzący, te, te, te święta są takie bardziej powiedziałbym w, no, w, na kolanach i ze, ze strachem Bożym. Tutaj jest taka żywa wiara jeszcze, która jest przeplatana nie wiem, grona bębnach na przykład w cerkwi, w kościele, w środku, gdzie rabowie też uważają, że bez tego gwaru, bez harmidru nie uda się wyprosić kolejnych łask u Pana Boga i nie uda się tego cudu ponownie, ponownie zaprosić do Bazyliki Grobu Świętego. Bazylika otwarta na czas prawosławnej Wielkanocy. To jest to, co te święta odróżnia od tego czasu jeszcze sprzed tygodnia. Tak, absolutnie i to widać różnicę jakościową, chociaż wszyscy, jeśli chodzi oczywiście o liczbę, bo tutaj mówiliśmy wcześniej o kilkunastu raptem księżach, którzy mogli uczestniczyć w odprawianiu mszy świętej samej. Wiemy, jakie z tym były problemy związane. W tej chwili to są już setki osób. Wczoraj, mówię, około trzech tysięcy uczestniczyło w tym nabożeństwie, ale w większości są to tym razem wyznawcy chrześcijanie z, pochodzący z Jerozolimy, z, z terenów palestyńskich, także w wciąż tutaj nie ma turystów, chociaż ta dobra wiadomość też jest taka, zobaczymy jak długo ona zostanie dobrą, dobrą wiadomością. W poniedziałek wznawiane są bezpośrednie rejsy między Warszawą i Tel Awiwem, więc łatwiej się będzie do Izraela dostać tym, którzy przegapili, czy też siłą rzeczy zostali zmuszeni do nieuczestniczenia w tych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, czy prawosławnego, czy katolickiego w Izraelu, a wciąż chcieliby tutaj przyjechać, no ale to wszystko zweryfikują najbliższe godziny, kiedy dowiemy się jak Donald Trump w stanie, Którą nogą w stanie i, <śmiech> <śmiech> i, i, i, i czy stwierdzi, że ten rozejm rzeczywiście obowiązuje? Tomko, ale myślę, że to jest naprawdę rozsądne przylatywać w tym czasie do Izraela. Ja bym się wstrzymał, szczerze powiedziawszy, ale Izrael, to, co wszystkich stara się przekonać od poniedziałku, tutaj w, od dzisiaj, praktycznie są czynne szkoły po tej 40-dniowej przerwie. Właśnie nie ma ograniczeń związanych ze zgromadzeniami, nie ma ograniczeń dotyczących wizyty w miejscach kultu religijnego. Izrael twierdzi, że business as usual, jak powiedziałby Donald Trump w tym momencie, my wiemy, że piłka jest w grze, jak mówią zresztą pakistańskie władze, bo w, które? były negocjatorem, dlatego że no tutaj kluczowe są najbliższe godziny, jak kto będzie rozumiał tą kwestię rozejmu, czy w najbliższych dwóch tygodniach uda się dojść do porozumienia. Ja szczerze powiedziawszy, jakby trudno jest mi wyobrazić sobie, że przy tak dwóch rozbieżnych agendach rozmów może dojść i kiedy już nie będzie bezpośredniego spotkania, kiedy nie będzie miłego mediatora, który będzie tutaj się uśmiechnąć, starał tam się uśmiechnąć, starał tylko po, tym, żeby, po to, żeby załagodzić te takie kanty w w, w rozmowach z, między dwoma stronami. Kiedy będą czyste komunikaty dyplomatyczne, wydaje mi się, że będzie o wiele trudniej o porozumienie, a sytuacja jest napięta. Miejmy nadzieję, że to w ogóle nie jest zagranie e, takie, a, nie, a tego nie możemy wiedzieć niestety, czy to nie jest zagranie e, wyłącznie na czas, czy to nie jest strategiczne zagranie na to, żeby się dozbroić, przegrupować i rozpocząć nową fazę wojny. Tomasz Sajewicz z Jerozolimy. Tomku, dziękuję za tę rozmowę, za te relacje, dziękuję. Dobrych, spokojnych świąt. Dziękuję. Sport. I Tomasz Kowalczyk ze mną w studiu. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Spokojnie to na y, stadionach y, polskiej ekstraklasy nie było. Dlaczego? No bo w grali. A, no to, to, to tak, ale myślałem, że masz na myśli jakieś niekulturalne zachowania kibiców. Nie, czy... no jeśli chodzi o prawę, to chyba y, godna y, tutaj wyróżnienia. Tak. Y, y, y, tak u pamięci Jacka Magier. Z, zrobiona tak naprawdę w jeden dzień. Y, nie wiem, ile... Czasu ile nie spali kibice warszawskiej Legii, żeby oprawę przywozienkowskiej przygotować, minuta ciszy, specjalne koszulki też, w których wyszli piłkarze, piłkarze stołecznego zespołu, kibice ubrani na czarno bo oczywiście zwykle na całym stadionie po poubierani są na biało. Tak uczcili drugiego trenera reprezentacji Polski i wybitnego zawodnika, wcześniej Legii Warszawa, trenera, mistrza Polski 2017, Jacka Magierę. A piłkarze Legii zremisowali w tych okolicznościach z Górnikiem Zabrze 1-1. do 1. To 28. kolejka Ekstraklasy. Dla Legii trafił Augustyniak z rzutu karnego dla Górnika w ostatniej akcji meczu. Paweł Bochniewicz, a Michal Gaszparik, słowacki trener górnika, docenił remis wywalczony w stolicy. Chłopacy walczyli do 96. albo której minuty. Mieliśmy tam najpierw pierwszą okazję i potem pokazali chłopacy charakter z bramka, że wierzyli, że możemy jeszcze strzelić bramkę i strzeliśmy tą bramkę i ten punkt myślę, że jest bardzo ważny dla nas. Marek Paprzon, szkoleniowiec Legii, mimo gola straconego w ostatnich sekundach, też doceniał ten remis.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 Liderem tabeli jest Lech Poznań, który dziś zagra z GKS-em Katowice. Drugie Zagłębie Lubin z punktem straty, trzecia Jagiellonia-Białystok, która traci dwa punkty do lidera. Broniące tytułu siatkarki Developresu Rzeszów wygrały z BKS-em Bielsko-Biała 3-1 w decydującym o awansie do finału Tauron Ligi spotkaniu. W całej serii półfinałowej Rzeszowianki zwyciężyły 2-1, a relacjonuje Bartłomiej Wisz do siatkarki dewelopresu Rzeszów zagrają w wielkim finale Mistrzostw Polski w beczu numer 3 półfinałowych zmagań pokonały przed masną widownią BKS Bielsko-Biała 3 do 1. Rozpoczęło się od beczowego prowadzenia po zwycięskim pierwszym secie przez gospodynię 25 do 20. W drugiej partii niemal od samego początku warunki gry narzucały Bielszczanki. Wprowadziły wysoko 6 do 1, 12 do 6 15 do 7. No i wydawało się, że nic nie może im odebrać pewnego sukcesu właśnie w tej drugiej odsłonie. Nic z tych rzeczy. Developres zagrał ofiarnie, ambitnie, ale przede wszystkim znowu na miarę możliwości w akcjach ofensywnych. Była sytuacja styk na styku 20 do 21, ale w końcówce blogoutowy Heirman, a wcześniej udana akcja Bielszczanek zrobiły swoje i to one wygrały 25 do 23, doprowadzając do beczowego remisu 1 do 1. Trzeci set, znakomity początek znów w wykonaniu Developresu. Prowadzenie wysokie 5-0, 7 do 3, 16 do 8 i pewny sukces 25 do 20 w czwartej partii. Sytuacja zmieniała się, choć to developers rozpoczął na kilkupunktowej przewadze, to jednak rywalki z Bielska-Białej w pewnym momencie prowadziły 11 do 10. Bardzo dobra postawa Marty Orzyłowskiej, ale także Kertulak ale ze strony gospodyń równie efektowna gra Mary Diasper przede wszystkim, no i oczywiście zmienniczki na środku siatki Natalii Lemens, która zagrała dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Ostatecznie w czwartym secie Developerz zwyciężył 25 do 18 i awansował do finału Mistrzostw Polski po sukcesie przypomnę w meczu numer 3 3 do 1 MVP tego spotkania najlepsza zawodniczka to libero gospodyni Aleksandra Szczygłowska. Reprezentacja Polski pokonała w Gdyni w swoim ostatnim meczu Rugby Europe trofii Szwecję 72 do 3. Tym samym awansowała na poziom Championship, z którego to spadała dwa lata temu. W dwuletnich rozgrywkach Biało-Czerwoni zanotowali 9 zwycięstw i tylko jedną porażkę. Reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała w Gliwicach z Oleksandrą Olinikową 4-6-1-6 w meczu rozgrywanego w ramach starcia Polska-Ukraina w Billy Jink King Cup. Ukraina wygrała tym samym całą rywalizację 4-0, do 0, ale już wcześniej przystanie 3-0 zapewniła sobie grę w turnieju finałowym. Były chwile triumfu, pora na nagrody. Wczoraj wieczorem w Centrum Olimpijskim w Warszawie w Polskim Komitecie Olimpijskim wręczono nagrody bohaterom lutowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Na tych igrzyskach polscy sportowcy sięgali po cztery medale, a trzykrotny medalisty olimpijski Kacper Tomasiak opuszczał ją z mnóstwem nagród, ale stwierdził, że wie jak się zabrać. No myślę, że aż takiego dużego problemu nie będzie, on jest jakiś gabaryt, tak jak narty czy, czy tego, tego podobne rzeczy. Czesław Lang, który we Włoszech był ataszem olimpijskiej reprezentacji Polski, ofiarował Władimirowi Semierunijowi wyjątkowy prezent, czyli rower, a z naszym medalistą olimpijskim rozmawiał Andrzej Grabowski. Właśnie, czy Ty chcesz naprawdę wystartować w tych Mistrzostwach Polski w kolarstwie w czasówce? E, Mistrzostwo Polskie na pewno chcę. E, zobaczymy teraz jak to będzie z grafiką, bo też no leżwiarstwo jest najważniejszym sportem dla mnie. I po prostu u, kolarstwo na pewno będzie, będzie takim super podporządkowaniem. Na przykład po prostu cały czas mieć taką zawodową głowę, że na przykład mamy długą przerwę pomiędzy sezonami i, i dlatego kolarstwo było fajne do dla głowy.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 Polski Komitet Olimpijski nagroził nie tylko medalistów, ale również zawodników, którzy zajmowali wszystkie miejsca punktowane, czyli także od czwartego do ósmego. Tomasz Kowalczyk, Tomku, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dobrej niedzieli. Wzajemnie. Kluczyńska, witam Państwa w niedzielny poranek w Studio w Polskim Radiu w Krakowie. Witam Pana Grzegorza Sowińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. I proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce bonsai. I do y, studia w Krakowie przyjął zaproszenie Pan Grzegorz Sowiński. Y, jak to się mówi, Panie Grzegorzu, bonsaista, tak? Albo artysta bonsai, dobrze mówię? Czy to jeszcze jest inne określenie? Chyba to pierwsze jest poprawniejsze w moim przypadku. Czyli bonsaista. Choć czasem tak można usłyszeć rzeczywiście to, to, to drugie określenie. A proszę powiedzieć bonsai czy bonsai? Jak się powinno powiedzieć? Bo to no jest zdecydowanie ważne. Zdecydowanie przez S, ale tak, ale Don't myślę, say. że jak każde inne słowo zapożyczone z innego języka może mieć takie, takie wydźwięki i pewnie ja też często łapię się na tym, że przez Z też wypowiem. Myślę, że to nie jest jakaś straszna straszna ujma generalnie. No tak już jest z, nas, z naszym językiem, że szybko przejmujemy i myślę też, że w przypadku tego słowa może takie spolszczenie następować. Kto Pana zepchnął ze skały na głęboką wodę, jeśli chodzi o sztukę bonsai? A Pierwszą osobą, która w ogóle mnie gdzieś tym zaraziła, jest moja żona. To Zostałem w prezencie, krótko mówiąc. Pierwsze drzewo takie Aha. marketowe. No i odezwały się jakieś, jakieś wspomnienia Instynkty, z wcześniejszych tak. lat. Tak, plus, plus moje pochodzenie z, z rodziny rolniczej, z tradycjami rolniczymi. No i to wszystko, te green fingers jakoś się obudziły w mojej głowie i, i do tej pory... Przesadzam, przycinam i staram się tworzyć sztukę w takim żywym wydaniu, nigdy nie kończącą się. No właśnie, bonsai to nigdy nie kończąca się sztuka, ale to nie tylko to, co na powierzchni przeczytałam, że ważne również są korzenie i właściwie może ważniejsze. No tak, korzenie samo w sobie słowo zawiera element, taki pierwiastek początku. Od tego wszystko się zaczyna. Rzeczywiście ja w pierwszym momencie dostrzegłem to, co jest widoczne dla oczu i takie bardzo namacalne. I to ta forma drzewa z pniem, z gałęziami to przykuwa uwagę, ale z punktu widzenia uprawy i życia z drzewami uprawianymi w doniczkach to korzenie i ta górna część to jest takie 50 na 50. Nie można pomijać pracy w doniczce, czyli w tej części gdzie elementy drzewa są schowane, rosną w ziemi, no bo ta góra nigdy nie będzie doskonała, jeśli pomijemy po prostu ten aspekt samej uprawy i tego jak drzewo rośnie, skąd pobiera wodę i tak dalej. A czasami wydaje nam się tak prezaicznie, że skoro jakiś kwiatek stoi na domowym parapecie i ma światło i ma wodę, no to już jest wszystko okej, okay. no i jeszcze ma piękną doniczkę, że nie zaglądamy już do tych korzeni ale myślę, że też każdy kto choćby właśnie kwiaty balkonowe uprawia, wie, że, że ta gleba musi mieć jakieś parametry. Musi tam być powietrze, musi ta woda zostać zmagazynowana, ale nadmiar musi odpłynąć. I dokładnie tak samo jest ze sztuką bonsai, że można wykorzystywać różne substraty, ale to jest pewnego rodzaju taki styl uprawy po to, żeby to drzewo miało nie gorsze warunki, a być może nawet lepsze niż w naturalnym środowisku. Jaki to czas trwa już ta współpraca pana z tymi Zielonymi przyjaciółmi, czas myślę tutaj o tworzeniu bonsai. Jak długo no się pan roku... z nimi koleguje, za przyjaźnia i współpracuje To, tak, to, to naprawdę nazwę? jest dobre słowo. Ta przyjaźń to jest, to jest naprawdę dobre, dobre określenie tej relacji. W przyszłym roku wydaje się, że to będzie 30 lat, także to już Wspaniały naprawdę od czasu. Jubileum. Choć licząc od pierwszego takiego namacalnego kontaktu, bo bo wcześniej też gdzieś tam w szkole podstawowej, no miałem takie y, sytuacje, w których y, wspólnie z y, kilkoma kolegami uprawialiśmy cytrusy w doniczkach, mm -hmm. marząc o tym, że kiedyś będą nam owocować. Cytrylki, więc te na drzewka. też <laughs> Wszystko, co miało pestki wysiewaliśmy i próbowaliśmy stworzyć swoją uprawę, swój taki sad cytrusowy, wiadomo Aha. jakie to były czasy, e, w sklepach nie było, więc myśmy sobie sprytnie wymyślili, że będziemy je uprawiać po to, żeby uzyskiwać właśnie te owoce, do zjedzenia po prostu. Mhm. Ale namacalny kontakt to jest 86 rok i film Karate Kid, a później to jest właśnie 97 rok. Już rzeczywiście miałem w swoich rękach, tak w prezencie dostałem serisę. To jest taki gatunek spoza naszej strefy klimatycznej. To był ten pierwszy prezent, który no uruchomił to, całą tą reakcję. A czy sztuka bonzei bierze się z fascynacji japońską kulturą, japońską estetyką? Od tego też się zaczyna? Czy to jest jeden tylko z elementów? No przyznam szczerze, że ja to dostrzegłem dopiero chwilę później. To znaczy pierwsza fascynacja być może jakimiś sztukami walki, to, to na pewno. Ach i to ta Natomiast... słynna kaseta, tak? <grymne> w pana y dzieciństwie. Ta tak. Karate Kid. Y tak, tak, tak, tak, dokładnie. tak. No i tam jakieś moje próby gdzieś y trenowania, ale to nie były jakieś <grymne> bardzo długie epizody. Natomiast w przypadku sztuki Bonsai to o tyle się dobrze wszystko zgrało, że po takich y poszukiwaniach, y ale to one nie trwały długo, trafiłem y na kwartalnik kwiaty, w którym były ogłoszenia między innymi napisane przez obecną panią dyrektor Katarzynę Nowak, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Wtedy to się nazywało centrum. Nie, nie, miało, nie było jeszcze samodzielnym muzeum. To podlegało pod Muzeum Narodowe. To był oddział. No i tam była taka informacja, że jeśli ktoś jest zainteresowany, odbywają się spotkania, wystawy. No więc trafiłem w zasadzie do kolebki kultury japońskiej w Polsce za sprawą Bonsai. No i w momencie, kiedy dosyć często Często, bo przynajmniej raz w miesiącu tam spotykaliśmy się, to siłą rzeczy ta kultura japońska bardzo mocno gdzieś zawitała do naszego domu i do mojego życia, do, do naszego rodzinnego życia. Rozumiem więc, że bonsai to sztuka fascynująca pod każdym względem. I, I to nie tylko z tego powodu, że jednak ta japońska kultura, ale też polska, powiedziałabym, kultura, inspiracja polskimi tutaj okazami, jeśli chodzi o naturę, o drzewa. Krzewy. Tak, rzeczywiście. Powszechnie jest t, t, takie przekonanie, że bonsai to jest jakiś gatunek. Mm -hmm. Tymczasem y, uprawa bonsai to jest głównie wykorzystywanie tego wszystkiego, co rośnie dookoła nas i inspirowanie się dokładnie m, naszymi rodzimymi gatunkami. To oczywiście ulega pewnego rodzaju zmianom, dlatego że w momencie, kiedy ja na przykład w kolekcji posiadam już być może większość takich drzew najbardziej popularnych jako bązaj uprawiane w doniczkach, to też poszukuję innych gatunków, takich, które po prostu mi się podobają. No myślę, że każdy, kto posiada swój ogród, ogródek, to myślę, że zrozumie dokładnie o co mi chodzi. To po prostu jest niekończąca się historia, niekończąca opowieść i, i w zasadzie i japońskie gatunki, ale też jakieś gatunki stosunki przywiezione z, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej. Myślę tu o tym, tej strefie klimatycznej, która u nas się sprawdza. Po prostu dają radę i można je uprawiać. Także takich egzemplarzy też gromadzę po prostu z roku na rok coraz więcej i nie potrafi się zatrzymać. Ale ja muszę tutaj dodać, jest pan autorem książki, którą jestem zafascynowana, pan Grzegorz Sowiński, Bonsaido. Tak powinno się przeczytać? Czy bonsaido? Tak, bo przez ES raczej rzeczywiście i to jest trochę takie nawiązanie do, do mojego stylu mm -hmm. życia z Bonsa i do, do, do mojego stylu uprawy, kształtowania. Książka nie traktuje jakoś ogólnie pewnych zagadnień, tylko trochę... Osobiście. To jest książka o tym, jak ja to czuję. Tak, tak dokładnie tak. stąd Grzegorz Słowiński, bązajdo, a nie Bązaj jako tytuł i pod spodem autor gdzieś Grzegorz y -y -y. Tak. I ja tam odnalazłam skrzyp zimowy, kalinę koralową, klon polny, grab pospolity, sosnę pospolitą. I uznałam, że to są takie, no, typowo polskie y gatunki, y które y zostały przez pana zaobserwowane i i zaproszone, bo to naturalne środowisko, bo to jednak natura i przy tych pana umiejętnościach no, zostały te ich wszystkie cechy przełożone na taką miniaturową formę. Tak, tu jedno zdanie wydaje się niezbędne, żeby też trochę usprawiedliwić na przykład tego skrzypa polnego, dlatego że no, to nie jest drzewo, prawda? A, Natomiast... przepraszam, no tak, ale, ale też tak pamiętam zawsze, jest... że skrzyp polny to torfowiska, to jakieś takie podmokłe tereny. Oczywiście, sztuka bonsai gdzieś w głębszym sensie to jest przeniesienie naturalnego krajobrazu mm -hmm. w miniaturze, w bezpośrednie otoczenie człowieka. Dlatego wykorzystuje się również byliny, jakieś pnącza, dzikie trawy właśnie po to, żeby gdzieś przedstawić, jeśli oczywiście do takiej prezentacji dochodzi, przedstawić właśnie jakiś wybrany, wspominany przez przez nas, przeze mnie jakiś wycinek naturalnego środowiska. I stąd mogą to być rozmaite gatunki drzew, krzewów, ale też właśnie takie dzikie rośliny, które też potrafią przykuwać wzrok w naturalnym środowisku. A proszę pana, co odróżnia bonsai od ogrodnictwa i czyni bązaj sztuką? pierwszej takiej ocenie powiedzmy przycinanego jakiegoś gatunku uprawianego w doniczce rzeczywiście rozpoznajemy najczęściej gatunek, z którego taka forma powstała. Natomiast bonsai jest o tyle fascynujący, że jeżeli użyje się odpowiednich technik i poświęci się wystarczająco dużo czasu, żeby uzyskiwać wielokrotność gałęzi, to uzyskuje się z sezonu na sezon. Nie, nie wystarczy przyciąć, przepraszam za wyrażenie, w kulkę jakiejś rośliny i na udawać, przykład. że to jest bonsai, na przykład. Tylko jednak bonsai to jest odzwierciedlenie naturalnie rosnącego, gigantycznego drzewa mm -hmm. do formy, która może mieć 10-15 może tak. centymetrów, może 1 metr. No i teraz, żeby to było wiarygodne, żeby to drzewo rzeczywiście uprawiane w doniczce tak wyglądało, no to nie może być prostych gałęzi zakończonych cięciem, tylko wykorzystuje się sezonowy, sezonowe przyrosty po to, żeby uzyskiwać dokładnie takie same zwężenia, jakie uzyskuje się, jakie drzewo posiada, rosnąc w naturalnym środowisku. No i tak na dobrą sprawę, gdybyśmy popatrzyli i tak przeanalizowali strukturę dorosłego drzewa, to każda jego gałąź kończy się pąkiem szczytowym. I w momencie, kiedy w bonsai uzyskuje się tego typu efekt, no to rzeczywiście ta iluzja może być doskonała. To znaczy chodzi o to, żeby pracy człowieka nie było widać. To jest arcytrudne i ja po tylu latach też mam bardzo duży kłopot, żeby to uzyskiwać, ale od czasu do czasu te drzewa, które osiągną tego typu poziom w rozwoju, dzięki mojej jakiejś tam opiece, to rzeczywiście decyduje się na ich pokazanie gdzieś szerszej publiczności, czy tak jak w przypadku choćby tej książki tam w tej galerii kilkadziesiąt takich drzew, które uznałem, że rzeczywiście zasługują na to, żeby je pokazać lub generalnie sezonowo pasowały do tej galerii, choćby właśnie tak jak skrzyp, czy kalina, która wcale jakoś nie była przepięknie rozgałęziona, ale no kwiaty akurat w tym momencie, kiedy ona kwitnie, no są rzeczywiście, bardzo przykuwają wzrok i, i mogą gdzieś jakieś wspomnienia mhm. oglądającego obudzić. Tak jak, tak jak budzą we mnie. I pięknie pachnie, to trzeba dodać, jeżeli już mówimy o, o kwitnieniu kaliny. Chociaż jeśli chodzi o, o ogrodnictwo, to mam tutaj własne doświadczenia i szalenie trudno jest Kalinę jakoś tak uformować i nadać jej taki kształt, bo ona też sama jest taką dużą indywidualistką. Ale proszę Państwa, dziś w Ogrodach Sztuki w Polskim Radiu w Krakowie pan Grzegorz Sowiński jest naszym gościem, gościem Polskiego Radia 24, bonzaista i drugie określenie, artysta bonza i rozmawiamy dzisiaj o tej sztuce, w której za pomocą miniaturowego drzewa, które jest uprawiane w specjalnie dobranej donicy, dobranych donicach, przedstawia się symboliczny obraz krajobrazu. W książce, której autorem jest pan Grzegorz Sowiński, Bonsaido, znalazłam myśl jednego z moich ulubionych artystów, Pabla Picasso. Ta myśl brzmi Naucz się zasad jak profesjonalista, abyś mógł je łamać jak artysta. Co pan wyraża w sztuce bonsai w swoich kompozycjach? No tak, to odzywa się właśnie to połączenie generalnie z japońską kulturą i sztuką. To jest jakiś taki kolejny etap, no a samo, sam cytat moim zdaniem jest fenomenalny i uniwersalny, <głos> tak. dotyczy chyba wszystkich dziedzin życia i ktoś, kto tego nie przeszedł, nie przerobił wielu, wielu porażek, no może gdzieś tam błądzić, krótko mówiąc. Ja rzeczywiście przez ten cytat chciałem, chciałem zachęcić do jednak takiego bardzo głębokiego poznania fizjologii drzew. Jak one rosną, czego potrzebują, żeby żyć przynajmniej równo z opiekunem, a być może, żeby zostały przekazane następnym pokoleniom, tak to się dzieje w Japonii, do tego szacunek i, i, i tego typu elementy filozofii są po prostu niezbędne. To są żywe organizmy, których nie mamy na własność. One są samodzielnymi bytami. W związku z tym, jeśli tej pierwszej wiedzy botanicznej nie zgłębimy, no to można powiedzieć, że na starcie nie dajemy sobie szansy, nie wiem, żeby przekazać to dzieciom czy, czy wnukom. Natomiast od strony takiej technicznej, no to gdybyśmy popatrzyli właśnie na przycinanie bukszpanu w kulkę czy w jakąś taką spiralę, to rzeczywiście niewiele potrzeba, bo nawet w tym momencie są nożyce elektryczne jakieś takie z akumulatorkami i, i to, to można zrobić błyskawicznie. Ale jeżeli za, sięgamy nieco dalej w cebonzaj, no to wydaje się, że jednak takie podstawowe elementy, które, choćby nie wiem, zabezpieczenie pastą na rany miejsc po cięciach, czy mm -hmm. przestrzeganie jakiejś sezonowości, porzucanie swojej takiej, takiej kreacji na rzecz tego, żeby to drzewo nam podpowiadało, czego potrzebuje, albo co w nim jest najpiękniejsze i co wyeksponować. Muszę powiedzieć, że, że to jest rzeczywiście głęboka myśl, natomiast bonsai jest głębokie, bo tak, widzimy w pierwszym momencie, formowane drzewo. Jak nie widać pracy człowieka świetnie, ale moim zdaniem w ślad za obserwacją drzewa jest jeszcze coś więcej, bo na przykład Prezentując jabłoń, która kwitnie, albo która posiada na swoich gałęziach owoce, ja na przykład mam od razu skojarzenia z gospodarstwem dziadków, prawda? Mm -hmm, tak. Ale ktoś może na przykład w jakimś konkretnym egzemplarzu bonsai przypomnieć sobie, dostrzec jakiś krajobraz, który zapamiętał podczas jakichś wycieczek na przykład w Pieninach, czy w Tatrach, czy na Wybrzeżu, prawda? Więc to jest ta moc bonsai która jest taka na samym początku niezauważalna. Ale jeśli się to drzewo, jeśli mogę powiedzieć tak dobrze zrobi i to jest właśnie do tego potrzebne, są te podstawowe elementy... Wiedzy e, też. Wiedzy, tak. To, to w ślad za tym, jeśli to nie jest tylko jakaś, przepraszam za wyrażenie, karykatura, tylko, tylko rzeczywiście taki egzemplarz wygląda jak dorosłe drzewo, to może pokazać, przedstawić coś więcej. Powinien przynajmniej. No i wtedy zaczyna się w zasadzie najtrudniejszy etap, bo jak zrobić, żeby drzewo nie wyglądało, jakby, jakby nie było formowane ręką człowieka, prawda? No i mm -hmm. tutaj, tutaj rzeczywiście jest to spory kłopot. Prawdopodobnie odzywa się jakieś zakodowane w nas, um, jakieś, jakaś estetyka i można też y, zacząć mówić o czymś takim jak jakiś indywidualny styl. Być może to jest y, mm, również i gdzieś tam w moich drzewach y, dostrzegalne. Ja staram się, żeby one wyglądały rzeczywiście jak najbliżej naturalnego odpowiednika rosnącego w przyrodzie, jako wielkie dorosłe drzewo. A pana mistrz to Kobayashi? Y kilku. Każdy Europejczyk jest trochę bardziej niepokorny niż Japończyk. No niewątpliwie pierwszym nauczycielem, takim mentorem do dziś przyjacielem jest Kazimierz Mleczko, na którego właśnie trafiłem w Muzeum Manga wiele, wiele lat temu. No w przyszłym roku 30 lat, jak już wspominałem. W moim życiu pojawiła się też bardzo istotna postać, rzeźbiarz warszawski bonzaista Jacek Zwoniarski. Później w 2004 roku poznałem Juraję Marcinko. To jest, można powiedzieć, powiedzieć taki najlepszy uczeń yy, yy, późniejszego mojego nauczyciela, mistrza Nobójki Kadziwary Japończyka, na no, siłą rzeczy, jak człowiek interesuje się nie tylko samym przycinaniem i formowaniem, i gdzieś obserwuje to środowisko, to potrafi odnaleźć takie osoby, które w jakiś sposób imponują, które, które mają jakiś taki dar, to coś w sobie, co powoduje, że taka osoba staje się nam bliska. No i z, z przyjemnością obserwuję od wielu lat właśnie pracę mistrza Kunio Kobayashi'ego który stworzył z niczego jedno z piękniejszych miejsc jeśli chodzi o sztukę bonsai muzeum bonsai w tokio miałem okazję go poznać osobiście kilka takich spotkań live dzięki uprzejmości jego ucznia Rafała Klimczeskiego który tam u niego przez 6 lat studiował zorganizowałem więc nadwyrężyłbym chyba pojęcie znajomości ale rzeczywiście miałem okazję go poznać i, i nawet jakieś zrealizować takie programy gdzieś dostępne w serwisie YouTube. No to wspaniałe doświadczenie, przeżycie emocjonalne, ale też i artystyczne. Ale pozwoliłam sobie zanotować taki cytat z mistrza Kobayashi, bo to niezwykle cenne spostrzeżenie, które bardzo jest też aktualne w życiu. Trochę takie filozoficzne powiedziałabym nawet. Proszę pozwolić, że przeczytam. Dla drzewek bonsai są ważne trzy rzeczy, światło, woda i powietrze. Możesz zapewnić najlepsze warunki do wzrostu, ale potrzebna jest jeszcze miłość. Czy coś takiego no tak, jest potrzebne? Ja... Coś takiego się dzieje? Musi, powinno zaistnieć? Ja... Absolutnie tak i przyznam szczerze, że ja cieszę się, że, że odkryłem, że coś takiego mam. Mhm. Czy potrafię wybrać te egzemplarze, które jakieś takie wrażenie na mnie robią, Myślę też o takim słowie piętno, gdzieś na duszy, w sercu, trudno mi to wyrazić, ale, ale są takie egzemplarze, obok których nie da się przejść obojętnie i są też takie egzemplarze, myślę tutaj o drzewach bonsai, w kolekcjach w różnych miejscach na świecie. No, które chciałbym mieć, no co tu dużo tak. mówić. Uważam je za fenomenalne, kwintesencje bonsai i, i, i to tak jest. A w mojej pracy, rzeczywiście, spośród 50 czy 100 obserwowanych, zawsze jakaś jedna się uśmiecha roślina i, i mówi: Wybierz mnie. to. Cieszę się, że potrafię to Odkryć. dostrzegać. Tak, proszę powiedzieć, yy, czy. Te y, historie, które y, towarzyszą Panu, kiedy poszukuje Pan y, tych y, drzew, krzewów y, w naturze, y, one mają jakiś związek z historią y, w życiu? To a, absolutnie tak. Myślę, że to nie jest żadne odkrycie, że współczesny świat przenosi się przed wyświetlacze smartfonów. O -o. Tam się nie da zrobić bonzaj. Obserwuję y, dziesiątki czy, czy, czy nawet setki wypowiedzi osób, które wyrażają się tak, jakby wszystko wiedziały, ale nie podróżują, nie chodzą na spacery i nie obserwują drzew. Ale tam nie Więc ma natury, tam nie się, ma tego że... kontaktu tak, takiego, tak, prawda? W, Ta w, wydaje mi się, że dopóki, do, dokładnie, dopóki ktoś nie zobaczy, jak wygląda prawdziwe drzewo, nie przeanalizuje inaczej, na spacerze patrzy również w górę, a nie tylko pod nogi, to szansa, że stworzy bonsai, który może właśnie wywoływać coś więcej niż tylko odczucie o drzewo, tylko żeby się pojawił ten jakiś aspekt, nie wiem, jakiś wspomnień kogoś bliskiego albo jakiejś wspólnej podróży, to jednak to musi być inspiracja czymś prawdziwym. Nie tylko jakaś kreacja, tylko jednak coś prawdziwego, co doświadczyliśmy jakieś, znowu to słowo piętno mi przychodzi do głowy, gdzieś mm -hmm. w duszy coś takiego jest, co, co pozwala później przy wyborze jakiegoś osobnika do formowania to dostrzegać i później te najpiękniejsze cechy uwypuklać. Także to, to słowo bonsai, które gdzieś pojawia się powszechnie, pewnie ma niższy jakiś taki ciężar niż bonsai takie japońskie, ale myślę, że ten współczesny świat tak galopuje, że, że no trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, że nie wszyscy muszą jakieś aspekty filozoficzne w sztuce bonsai dostrzegać. samoformowanie i przycinanie może niektórym osobom wystarczyć, ale żeby yy, yy, można powiedzieć tworzyć wydaje mi się, że nie da się pominąć tego aspektu natury i myślę, że stąd, yy, nie wiem, światło, które wybiera malarz też nie jest bez powodu. Jak się udaje na południe Europy to nie dlatego, że tam jest tylko i wyłącznie ciepło, tylko tam wszystko sprzyja temu, żeby ta kreacja gdzieś miała później, skutkiem jej był, było jakieś namacalne, piękne dzieło. Proszę Państwa. Tak samo jest w sztuce bonsai, No wiadomo, właśnie. I taką refleksją kończymy dzisiejsze spotkanie ze sztuką bonsai i z artystą bonsai, z panem Grzegorzem Sowińskim, bonsaistą. Gorąco polecam. Grzegorz Sowiński bonsai to to książka, właściwie album, książka o naturze, o sztuce, ale też o fantastycznych filozofiach życiowych. I może, proszę pozwoli, że zakończę taką refleksją, że mm, Panie Grzegorzu, mam nadzieję, że Pan się pod tą refleksją podpisze, że bonsai jest nie tylko rośliną, ale to też taka żywa opowieść o relacji człowieka z otaczającym go światem, z uwzględnieniem, a może przede wszystkim z naturą. Tak jest, plus jeszcze żywa opowieść o historii drzewa, a no która tak. jest zawarte choćby w jego formie, układzie gałęzi i tak dalej. Pięknie Panu dziękuję, Panie Grzegorzu, za to Bardzo dzisiejsze dziękuję. spotkanie. kochajmy drzewa. Kochajmy drzewa. I tym apelem kończymy dzisiejsze Ogrody Sztuki Maja Kluczyńska. Dziękuję i zapraszam w najbliższą niedzielę o 8.30. Ogrody.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 Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długopalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby.